Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu Szymon szymaś i dziś opowiem wam o być może ostatnim filmie w ramach Sony's Spider-Man Universe, czyli o Krajwenie Łowcy z 2024 roku. Świeżynka, obejrzałem zaraz po świętach. W końcu doczekaliśmy się solowego filmu o Cravenie. Pierwotnie na stołku reżysera miał zasiadać Antoine Foucault, ale ostatecznie zastąpił go J.C. Chandor, a za scenariusz odpowiadają trzy osoby, Richard Wenk, Art Markum, Matt Holloway. Chandor reżyserował wcześniej dobrze przyjętą chciwość z Zacharem Quinto czy Rok Przemocy z Oscarem Isaaciem. Zaś Richard Wang pisał scenariusze do Siedmiu Wspaniałych z 2016 roku, do trylogii Bez Litości, no dwójka była beznadziejna, ale jedynkę i trójkę kocham z całego serduszka, do 16 przecznic z Willisem czy Mechanika ze State Hamem, zaś Marku i Holloway to jest duet, który pisał scenariusze do Uncharted, pierwszego Ironmana czy Pani Shara z Trefy Wojny. Ekipa twórców więc całkiem racna. No może trochę szkoda, że Fuko tutaj nie dołączył, no ale nadal, tak? Ekipa w porządku. zwiastą filmu był ok, troszkę byle jaki, tak? Ale też nie zwiastował katastrofy. A potem pojawiły się recenzje. I recenzje nie były pozytywne. Do tej pory średnia na Metacriticu to jest chyba 35, a więc dosyć niska. Porównywano ten film oczywiście bardzo mocno do Madam Web, czy do Morbiusa. Ale mimo wszystko poszedłem do kina. Tak, Madame Web też mi się nie podobała, no bo była takim byle jakim filmem, nie najgorszym filmem stulecia, jak niektórzy głosili, tak, ale była słaba. Morbius, zaś ja nie wiem, czemu Morbius doczekał się jakiegoś drugiego obiegu. Dla mnie Morbius to była kaszanka po prostu, jakich mało. Jeden z gorszych filmów, jakie widziałem w kinie. Teraz uznałem, no dobra, no to widziałem już wszystkie pięć filmów tego uniwersum od Sony spider uniwersum od Sony, więc mówi i Cravena chce zobaczyć. Poszedłem do kina i bardzo dobrze zrobiłem, bo moim zdaniem Craven łowca zjada właśnie Morbiusa czy Madame Web jak ciastko korzenne do kawy. Nawet nie na śniadanie, tylko po prostu do, do kawy porannej. Na jednego gryza przewyższa je pod każdym względem i stanowi całkiem sensowne, super bohaterskie kino akcji. Sprawnie zrealizowane, ciekawe, angażujące i dające rozrywkę. Krajwen łowca opowiada oczywiście o życiu Sergeja Krawinofa, który na skutek pewnego wypadku w dzieciństwie oraz trudnej relacji z ojcem Nikolajem zostaje tytułowym łowcą. Mężczyzną o zwierzęcej zwinności, dużej sile, wyczulonych zmysłach, mężczyzną specjalizującym się w tropieniu zwierzyny, tylko jego zwierzyną są ludzie. Źli ludzie i jeden z takich złych ludzi chce dopaść Krajwena, zanim sam stanie się jego ofiarą. Mamy więc mężczyznę wymierzającego sprawiedliwość z Gangusom, który nagle z łowcy sam staje się zwierzyną. Widzieliśmy już takie rzeczy w kinie akcji, tak i w grach komputerowych nieraz, ale niekoniecznie w ramach kina superbohaterskiego. Dlatego właśnie Craven łowca był dla mnie, mimo pewnej powtarzalności, jednak czymś dalej stosunkowo świeżym. W dodatku twórcy filmu dbają o to, by stosunkowo prosty szkielet fabularny był urozmaicony różnymi twistami. Tempo nie jest idealne. Czasami to takie przeplatanie się wątków obecnych w tym filmie kapkę wybija, ale ten film trwa ponad dwie godziny a nie dłuży się przy tym i nie leci też jakoś na łeb, na szyję, e, mimo mnogości wątków. Wszystko jest takie w miarę wyważone, tak? Nie jest idealnie, ale absolutnie też nie jest źle. Wiemy, kto jest kim e, oraz kogo i dlaczego chce zabić, no i kibicujemy pewnym postaciom, a inne po prostu śledzimy, tak? Zastanawiamy się, tak? Kto zwycięży, jakie będą może, właśnie kto zwycięży, no raczej wiemy, kto zwycięży, tak? W kinie akcji ale zastanawiamy się, jakie będą może koszty nie, tego zwycięstwa. Co najważniejsze, Craven jest postacią, którą da się lubić. Nie jak Morbius czy jego antagonista, gdzie tam obie postacie były takie sobie mocno, tak? czy Madame Web, która też była absurdalnie napisana po prostu pod każdym jednym względem. Craven jest spoko typem, którego da się lubić. Ja mam w ogóle słabość do panów kopiących tyłki z Woli i wymierzających sprawiedliwość tam, gdzie prawo nie sięga, jasne, więc dla mnie to zawsze z punkcji w górę, ale śmiem twierdzić, że Sergiej to po prostu no właśnie dobrze rozpisany bohater, któremu każdy będzie kibicował a Aaron Taylor Johnson, który się w niego wciela to jest casting doskonały tak? facet naprawdę świetnie wygląda co jest tutaj istotne, ma takie ciało że ja do końca życia nie wyleczę się z kompleksu po tym seansie i jest bardzo dobrze zbudowany ale przy tym nie wygląda jak góra mięśni człowiek jest w stanie uwierzyć że Aaron Taylor Johnson jako Craven jest rzeczywiście zwinny i szybki, co jest tutaj istotne, tak? bo ta postać taka jest. To nie tylko trening, tak? to także supermoce, no bo to jest kino superbohaterskie. Jakieś tam magiczne Mambo Jumbo, więc ważne jest to, żeby ta postać była wiarygodna też pod tym względem. Choreografia ruchów jest przegięta, ale w taki popcornowy, fajny sposób. Kraven jako dobry zabijaka jest doskonały i mówię to z pełną świadomością moich słów Ja obejrzałbym z nim całą trylogię. Tak w sensie jakieś sequele też bym chętnie zobaczył, bo naprawdę przyjemnie mi się oglądało jego właśnie przygody tutaj. Podoba mi się też ukazanie rozwoju poszczególnych postaci. Ich tutaj troszkę jest w tym filmie. Oczywiście mam na myśli głównie Cravena, jego ojca, jego brata, czy chociażby rajno. Każda postać ma swój charakter i każda przechodzi własną drogę. Jedni ewoluują, zmieniają się, inni niekoniecznie, jedni stają się lepsi, inni gorsi, inni no właśnie trwają w tym, jacy byli wcześniej. Każdą postać myślę rozumiemy, chociaż nie każdej kibicujemy. Trochę gorzej wypada może ukazanie dwóch pozostałych antagonistów, bo tych antagonistów też jest powiedzmy trójka głównych, no bo oczywiście tam ci najemników i tego typu postaci pobocznych jest cała masa. Jednego z nich tak naprawdę film potrzebuje dla jednej dłuższej sekwencji akcji, tak? Dla fabuły jest praktycznie nieistotny, ma po prostu ściągnąć bohatera w jedno miejsce, gdzie dostajemy długą rozwałkę i tyle, ale to też nie jest jakiś duży problem, tak? Mamy postacie główne, drugoplanowe i poboczne. I te sekwencje kopano, skakano, cięto, strzelane są bardzo udane. Jasne, budżet nie wystarczył na dopieszczenie wszystkiego. Czasami efekty wyglądają sztucznie, ale całościowo od strony sekwencji akcji Craven mi się bardzo podobał. Mamy kilka cięć, nie mówię o cięciu, że Craven tnie kogoś czymś, tylko cięć filmowych, gdzie widać, że efekty nie udźwignęły sceny, więc no właśnie zrobiono cięcie, coś się dzieje poza kadrem i tak dalej. Mamy wygenerowane zwierzęta, które wyglądają znośnie, ale czuć, że obcujemy z CGI, zwłaszcza w kontekście lwa. Niektóre skoki czy ruchy kriwena też są trochę niewyraźne, nierozmazane, czy po prostu dziwne. Próbowano maskować tutaj różne rzeczy, ale całościowo ja kupuję to wszystko. Tak, Większość walk ogląda się przyjemnie. To nie jest właśnie Morbius, który rozgrywa się na tle czarnym kropka. Nie jest to czarna plama. Tak, tutaj jednak większość akcji rozgrywa się w świetle dnia, w jasnych scenariach, co jest dla mnie bardzo istotne, bo wpływa na przyjemność czerpaną z sensu bardzo mocno. Kraven rusza się jak pantera, rzuca swoimi jakimiś tam nożami, innymi narzędziami, rozbija głowy, biega po ścianach, odgryza nosy i te walki się nie nudzą. Tutaj każde starcie wygląda inaczej. Za każdym razem bohater jest w co innego wyposażony, czy w innym środowisku, otoczeniu gdzieś tam dochodzi do tego starcia. Czasem no, na świeżym powietrzu, czasem w zamkniętym budynku, czasem musi na spontanie znaleźć jakąś broń, czasem jest przygotowany, uzbrojony, niebezpieczny. Nie miałem też efektu Johna Wika, to jest nie czułem, że czasem scena się ciągnie, albo że daną choreografię już widziałem trzy razy w tym samym jednym filmie. Tutaj wszystko jest urozmaicone, też czasem Craven przemyka po cichu, czasem jest jak Rambo, czasem używa maczety, zęba tygrysa, czasem jakichś wymyślnych pułapek, w ogóle jedna z pułapek to jest sztos, to jest po prostu coś niesamowitego. Mamy pułapkę, która docelowo rozrywa wyroga na dwie części i to jest absolutny top filmowych pułapek ever. Doskonała rzecz, naprawdę zapamiętam to na długo. Natomiast wracając do fabuły, jak już powiedziałem, dostajemy genezę Cravena. Początkowo trochę na to kręciłem nosem, bo nie wiedziałem, czy to jest potrzebne, ale tam jest masa wątków poruszonych, które potem wracają. Więc ostatecznie stwierdzam, ok, ta geneza tutaj jest potrzebna. Ogólnie można by napisać inny film, tak, gdzie trochę inaczej by rozłożono akcenty i można by to pominąć, ale tutaj to wszystko jest jednak przemyślane. Tak. Ten film jest skonstruowany tak całkiem sensownie i widzimy genezę, ale też aktualną karierę łowcy. To wszystko jest skontrastowane, czy życie Kravena jest skontrastowane z życiem jego brata i ojca. W tyle pojawiają się inni złoczyńcy z Marvela i ogólnie walka z gangusami. To jest w dużej mierze jednak film akcji, thriller o zabójcy, którego w pewnym momencie zaczynają ścigać inni zabójcy, więc fabularnie nic, czego byśmy nie widzieli wcześniej, ale cała akcja jest przyjemna, umiarkowanie angażująca też i ja nie znam za bardzo komiksów o Krajwenie, znaczy on się pojawiał w tych Spidermanach, które czytałem, ale nie znam jego solowych przygód, nie znam jakoś całej jego historii dokładnie. I dla mnie finał był częściowo zaskoczeniem. Tak, zarówno to, jak wyglądało ostatnie trzy starcia, jak i finał wątków całej godziny, całej trójki, tak, ojca i dwóch synów. To mnie nie jakoś mocno, ale jednak zaskoczyło. Co ciekawe, forkshadowing tutaj jest obecnie, on zwiastował sporo rzeczy, ale to do mnie dotarło dopiero po seansie, tak? w toku seansu gdzieś tam się nie domyślałem tego wszystkiego. I wiadomo, no, ten finał nic mi nie urwał, ale do samego końca byłem zaangażowany i zaciekawiony jak na kino akcji to ta fabuła mnie całkowicie satysfakcjonuje. Naprawdę nie mam jej jakoś wiele do zarzucenia. Tak jak mówię, to tempo minimalnie siada momentami. tak? Są takie dwa momenty, właśnie ta geneza i potem jest taka scena w szklarni, gdzie Craven przebywa z pewną panią i tam troszkę czuć, że Coś siada nagle na moment, ale nadal to są, wiecie, dwa momenty na film, który trwa dwie godziny, więc pikuś. Całościowo ja byłem zadowolony, tak? Ode mnie 8 na 10 polecam. Jest to jeden z lepszych filmów w tym uniwersum Sony i ja naprawdę chętnie obejrzałbym kontynuację. Jeden lub dwa filmy, w których Aaron wspina się na wieżowce, biega po ścianach, zabija złych ludzi. No niestety plotki głoszą, że Craven Kravenułowca to ostatni film w ramach Sony's Spider-Man Universe SSU. Ja w ogóle myślałem, że to jest Sinister Six Universe przez długi czas, a nie Sony's Spider-Man, ale nieważne. No i właśnie wychodzi na to, że nie doczekamy się tego Sinister Six ani innych produkcji. No i ja akurat na Sinister Six nie czekałem, nie zależy mi na tym filmie. Nie rozumiem też dlaczego... Znaczy rozumiem, że to jest taka produkcja, która nie potrzebuje wtedy marketingu. tak? No wiadomo, że wszyscy fani Pajączka, czy w ogóle Marvela, czy komiksów chętnie na Sinister Six pójdą, ale moim zdaniem to nie był dobry pomysł. Tak W sensie, poza tym, że to jest marketingowo gdzieś tam coś łatwego do sprzedania, no to ja tego Sinister Six od początku nie czułem i nie chcę też oglądać Morbiusa znowu w kolejnym filmie, ale właśnie tutaj Craven prosi się o kontynuację, tak samo zresztą, finał ostatniego Venoma, tak zwiastował potencjalny sequel, nie będę mówił w szczegółach o co chodzi. I mieliśmy też zapowiadane inne produkcje, tak? I te, właśnie, zapowiedzi: film o Nightwatchu, o Jackpot, o Juanie Carlosie Sanchezie czy o Hypno Hastlerze, ja też bym chętnie obejrzał, bo podoba mi się, że Sony robi coś swojego, tak? Idzie własną ścieżką i też robi to, bo ma po prostu prawa do ograniczonej ilości tych komiksów, ale właśnie podoba mi się to, że na razie nie bawimy się w MCU, tak? że nie bawimy się w crossovery i potem robienie czegoś na gigantyczną skalę, że to Sinister Six, nawet jak zaplanowano, to że nie spieszono się z tym jakoś mocno, chociaż początkowo się spieszono, ale szybko te plany porzucono. I powiem wam, że na te sześć filmów, które Sony zrobiło, moim zdaniem zaliczyli dwie wtopy. Jedną straszną, jedną no po prostu miałki, kiepski, byle jaki film. Jeden film był ok a trzy były dobre. I ruszają mnie te produkcje o wiele bardziej niż ostatnie filmy z MCU które mają gigantyczną, rozdmuchaną skalę, co do mnie w ogóle nie przemawia. tak? Naprawdę, sorry, ale co mnie obchodzi jakieś kosmiczne badziewie, które zjada światy, czy linie czasowe, jacyś bogowie, półbogowie, inne mityczne, dziwne istoty. Ja mam dosyć ratowania światów i poziomów mocy wywalających poza skalę, gdzie już po prostu nic nie ma sensu, bo każdy musi być silniejszy od każdego i każdy po prostu zjada całe światy, a potem i tak przegrywa, tak? Bo, bo dobry musi jakoś tam zwyciężyć. I to ja właśnie wolę Cravena, który jest trochę bardziej skoczny, ma bardziej wyczulone zmysły, ale do, w dużym stopniu jest dalej ludzkim bohaterem tak? i walczy o rzeczy bardziej przyziemne, o życie własne, nie wiem, przyjaciółki, brata, etc., czy po prostu o sprawiedliwość na świecie. To jest dla mnie o wiele bardziej angażujące i takiego kina bym chciał więcej. Takiego właśnie. Kina akcji, kina superbohaterskiego o małej, ale właśnie angażującej skali, a nie kolejne ratowanie świata. Tego sobie i wam życzę. I tą myślą zakończę ten podcast. Dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło i do następnego razu. Cześć. It's over.